This owieczką z tym, że pan. tej sześć to ze mnie pan <coughs> ja I mnie odpocznienie sre. Zaśpiewajmy jeszcze trzecią zwrotkę 241. Dziękujemy Ci, że Ty darowałeś, że mamy te ukojone serca, uspokojone, pełne nadziei, pełne obietnicy. I teraz możemy właśnie z takimi sercami przychodzić do Ciebie i wsłuchiwać się w ten cichy głos, który pragnie nas utwierdzać, który pragnie nas prowadzić, uczyć, abyśmy byli zdolni do tego, aby jeszcze bardziej Ciebie uwielbiać, aby jeszcze bardziej Ciebie poznawać, aby doznawać jeszcze bardziej Twojej miłości, abyśmy byli doskonałymi w swoim chodzeniu, w swojej służbie, w naśladowaniu Ciebie. Daruj Panie Jezu teraz nam tego właściwego słowa i tych otwartych uszu i tych chętnych serc do przyjęcia tego, abyśmy w duchowy sposób umieli chodzić i żyć dla Ciebie. Amen. Amen. Amen. Czytajmy kilka miejsc z Szoła Bożego. Pistu do Efezjan najpierw. Zdefezem pierwszy rozdział, wiersz jedenasty, w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej.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 Siedemnasty i osiemnasty. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I z listu do kolosan pierwszy rozdział. Jedenasty wiersz. Z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Przepraszam bardzo. Którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.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 I nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla Was. Przeczytałem trzy fragmenty z pisma, które mówią na temat dziedzictwa. I właśnie na ten temat mam na sercu, żeby coś powiedzieć, na temat dziedzictwa, jakie mamy przez wiarę. Myślę, że w tej pieśni, czy w tych pieśniach. Te rzeczy, o których mamy coś do powiedzenia, to można to wyszukać. Mianowicie ostatnie słowa tej pieśni 156 mówią Pasterz mój wprowadzi mnie w wieczne odpocznienie swe. Jak też i w tej trzeciej zwrotce w pieśni 241 jest. Kieruj, Panie, w tej godzinie serca nasze na Cię też. Ponieważ y, y, za chwilkę chciałbym to pokazać, że to dziedzictwo to jest nie tylko to miejsce, które jest nam obiecane i w którym będziemy, ale też i sam Pan jest tym, który jest nam dany jako dziedzictwo. Jakiś czas temu słyszałem o tym, nie wiem czy to było poważne czy niepoważne, ale ktoś wymyślił coś takiego, że sprzedaje działki na księżycu. I oczywiście trzeba było za to zapłacić. Była to w jakiś sposób tam rozplanowane, gdzie, skąd, dokąd i tak dalej. W jaki sposób to się rozwijało. Samo ze siebie wydaje się to absurdalne, ale można o tym pomyśleć że są ludzie, którym zależy na tym żeby w miejscu, które być może nigdy w życiu czy najpewniej nigdy w życiu tam nie będą mieć swój kawałeczek jakiś e, tej, tego gruntu na księżycu e, ale myślę, że my mamy coś większego i realnego dlatego, że my możemy powiedzieć że nasze dziedzictwo jest w chwale, tam, gdzie jest Pan. I to jest naprawdę. I my tam będziemy. I to na podstawie obietnic bożych możemy mówić takie rzeczy, które wydają się niemożliwe dla człowieka, który żyje na ziemi. Ale teraz myślę, przejdźmy do Słowa Bożego, żeby zobaczyć, co Biblia mówi na ten temat. Piąty Księdza Mojżesza. Czytamy w czwartym rozdziale. Wiersz dwudziesty pierwszy jest napisane tak. Piąta Mojżeszowa cztery dwadzieścia jeden. Na mnie zaś rozgniewał się Pan. Z powodu was i przysiąg, że nie przekroczę Jordanu i nie wejdę do tej pięknej ziemi, którą Pan Twój Bóg daje Tobie na własność. Z psalmu 105 jeszcze do tego przeczytajmy. wiersz, psalm 15,11 mówiąc, Tobie dam ziemię kanał w dziedziczne Wasze posiadanie a więc choćby te dwa miejsca, jest ich dużo więcej mówią o tym, że ta ziemia na której dzisiaj jest Izrael jest dana w dziedzictwo dla tego narodu i to nieważne co mówią e, e, palestyńczycy, czy e, filistyńczycy czy ktokolwiek Bóg dał tę ziemię Izraelowi. A więc ta ziemia obiecana była przekazana im na własność. Mamy inną myśl w Biblii i to widzimy w psalmie 33 na przykład. Psalm 33 wiersz 12. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Psalm 78, 62 wiersz. Wydał lud swój na pastwę miecza, i rozgniewał się na dziedzictwo swoje. Jeszcze 94. psalm 14 wiersz. Bo nie odrzuci Pan ludu swego, A dziedzictwa swego nie opuści. W tych trzech miejsc Niestety widzimy, że dziedzictwem Pana jest naród izraelski. A więc mamy kolejną myśl, że nie, ta, nie tylko to, że ta ziemia jest dana Izraelowi jako dziedzictwo, ale że Izrael jest dziedzictwem Pana. Bardzo e, takie, e, myślę, dla nas wzniosłe, kiedy możemy sobie wyobrazić, że Pan też ma jakiś dział, Właśnie tutaj na tej ziemi. Ma wybrany lud, który jest Jego własnością. O tym jeszcze będziemy dalej mówić. I czytamy też czwartej księdze mojżeszowej, 18 rozdział. Wiersz 20. ziemi nie będziesz miał dziedzictwa, nie będzie też dla Ciebie wśród nich działu. Ja jestem Twoim działem i Twoim dziedzictwem wśród synów izraelskich. Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Tu mamy kolejną myśl, inną niż dwie pozostałe. To znaczy, że Potomkowie Arona, czyli ten ród kapłański, nie mieli swojej części ziemi w ziemi obiecanej. Wiemy, że każde plemię miało swój wydzielony dział od do. Oni nie mieli, mieli pewne miasta e, i nie mieli własności. E, I było to powiedziane, że ich dziedzictwem jest sam Pan. Czyli właściwie była to własność niematerialna, i to już troszkę nam przybliża to, co, że to Pan jest naszym działem. Widzimy, że ich zadaniem było uwielbianie Boga i służba dla Boga na ziemi. I można powiedzieć, że to był ich skarb. Nie to, co posiadali, ta ziemia, którą by się mogli chlubić, ale to, że mieli Pana i żyli dla Niego. Myślę, że to jest już bliżej tego, co my jako chrześcijanie co przeżywamy i czego jesteśmy świadomi. Teraz możemy zwrócić uwagę na, dalej na to, że Pan jest działem czy tym dziedzictwem dla każdego bieżącego, nie tylko dla lewitów żyjących w tamtym czasie, to mówi psalm 16. Psalm 16 piąty wiersz i to pisze Dawid który był przecież z plemienia Judy nie był z plemienia Judygo Pan jest działem moim i kielichem moim i dalej mówi część moja przypadła w miejscach uroczych szósty wiersz także dziedzictwo moje podoba mi się a więc dziedzictwem Dawida był Pan Jego działem tą cząstką jemu daną był pan. Znajdujemy też i taką myśl w Księdze Trenów. Trzeci rozdział wiersz 24. Tren cztery. Pan jest moim działem mówi dusza moja. Dlatego w nim mam nadzieję. Widzimy, to pisze już Jeremiasz. Pan jest działem moim. Jeśli możemy to sobie przybliżyć dla nas żyjących w obecnym czasie, to znaczy, że Bóg dał nam Syna i to jest ten niewysławiony dar od Boga, E, tak jak i, e, m, Dawid mówi, Pan jest pasterzem moim a więc jest dany dla nas e, i słowo mówi, kto ma syna a więc w tym sensie jest, e, On jest dla nas On jest darem Boga dla nas to jest nasz dział nasz Pan, nasz Pan Jezus Chrystus e, jest naszym działem my chlubimy się panu oczywiście wiemy to, że On sam jest dziedzicem rzeczy. O tym nam mówi list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, zaraz na początku. Że On, Jego Bóg stanowił dziedzicem rzeczy, Czyli w zasadzie on, on jest właścicielem wszystkiego, co istnieje. Mamy też i to opowiedziane w tej przypowieści 21 rozdział, kiedy ci, mówią ci, jakich nazwać, nie służący, tylko dzierżawcy, E, mówią, oto dziedzic. Zabijmy go. Dziedzictwo będzie nasze. A więc tym dziedzicem jest Jezus Chrystus. Tym dziedzictwem był naród izraelski, świątynia, przynoszenie ofiar i tak dalej. A więc Jezus Chrystus jest dziedzicem. Ale jest dziedzicem wszech rzeczy. Czyli w zasadzie wszystko jest Jego własnością. E, I Dalej... E, czy on w sposób widoczny objął już to, to panowanie? Dzisiaj tego nie widać. I to widzimy też w liście do hebrajczyków, że jeszcze tego nie widzimy. Hebrajczyku 2,8. Widzimy tego, który uniżył się i był zabity. To widoczne objęcie tej chwały, czy tego dziedzictwa posiadanie jest przyszłością. To jest jeszcze przed nami. Ale już dzisiaj jesteśmy pewni, że to tak naprawdę wszystko do Niego należy i możemy to przeczytać właśnie w tym liście do Efezjan pierwszy rozdział osiemnasty wiersz właściwie jest to modlitwa apostoł modli się żeby Bóg otworzył, czy oświecił oczy serca naszego, żebyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, czyli właściwie co Bóg miał na myśli względem nas i jakie jest bogactwo chwały udziałem świętych w dziedzictwie Jego. To znaczy, że niebo jest przewidziane dla nas jako nasze dziedzictwo. I tu widzimy, że to już nie jest jakaś wirtualna działka na Księżycu, tylko to jest autentyczne, rzeczywiste miejsce w tym niewidzialnym świecie, o którym z całą pewnością wiemy, że istnieje i że mamy już, można powiedzieć, zarezerwowane miejsce tam w chwale. I widzimy, że jeśli, gdy, jeśli Bóg nie odpowie na tę modlitwę tutaj, to nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć ani się tym ucieszyć. Jeszcze raz to powiem. Jeśli Bóg nie odpowie na tę modlitwę, to nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, ani się tym cieszyć. Aby Bóg, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Więc jeśli On nam tego nie da, to nie jesteśmy w stanie tego widzieć. I dalej jest powiedziane, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Tutaj jest takie miejsce w Biblii, które jeśli porównujemy różne tłumaczenia, jest przedstawione raz tak, raz inaczej. I to nas może nieraz niepokoi, że to coś może być tak czy inaczej przedstawione. Bo raz jest powiedziane, tak jak u nas, jakie jest bogactwo chwały, Jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, a w innych tłumaczeniach, albo w większości tłumaczeń jest, jakie bogactwo chwały jest Jego dziedzictwa w świętych. Bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych. Czyli właściwie to mówi o dwóch różnych rzeczach. Jeśli to mówimy o, takim, o tym tłumaczeniu, które jest w naszej Biblii, to wtedy wygląda to tak, że tam, w chwale, jest cudowne, wspaniałe miejsce, w którym będziemy. Jeśli ktoś, nie wiem, wynajmuje sobie cudowne miejsce na jakieś romantyczne wakacje, we wspaniałym hotelu, wspaniała obsługa, wspaniała oprawa i tak dalej to to jest nic w porównaniu do tego, co tutaj mamy. Bogactwo chwały. A więc rzeczy, które są niestworzone, które są niematerialne, które czekają na nas, żebyśmy brali w tym udział. Tam właśnie razem z Nim. I jest to prawda. Bo też i jest powiedziane w dziejach apostolskich, to sam Pan mówi do Pawła. I tu mamy 2, 26, 18 Aby otworzyć ich oczy. Widzimy znowu to samo. Człowiek jest ślepy na te Boże rzeczy. Nie widzi tego. I właściwie chyba mamy takie doświadczenie, że kiedy rozmawiamy z ludźmi, to w ogóle nie wiedzą, czy nie rozumieją tego, o czym mówimy. Kiedy ostatnio mówiłem pewnej osobie na temat właśnie zbawienia, to ona mówi, powiedz to jeszcze raz. Jakby to jest coś takiego, co nie, no nie jest w stanie człowiek od razu przyswoić. A więc potrzeba jest, żeby Bóg otworzył oczy. I dalej. Odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga. Aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie, u nas jest powiedziane, współudziału z uświęconymi. Tu jest też to słowo dziedzictwa z uświęconymi. A więc ci, którzy są oczyszczeni przez wiarę w Pana Jezusa, są uczestnikami w chwale. I to rzeczywiście w tym wierszu możemy zauważyć. Też i tę myśl zawiera pierwszy list Piotra, z którego czytaliśmy że przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa jesteśmy odrodzeni, czyli mamy, jesteśmy nowi, narodzeni na nowo, bez tego nikt nie ujrzy Królestwa Bożego. I tu czwarty wiersz mówi, 1 Piotra 1, 4, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest w dla was. A więc mamy jeszcze jedno potwierdzenie tego, że rzeczywiście jest miejsce w chwale do którego jesteśmy wezwani, czy zaproszeni i wkrótce tam będziemy. I jest to nieznikome, czyli e, nieprzemijające, zawsze nowe. Tutaj na ziemi, choćbyśmy najpiękniejszy remont zrobili, to i tak to z czasem e, okaże się, że trzeba robić następny, bo już zniszczeje. Rzeczy nowe stają się stare, rzeczy modne stają się niemodne. Dalej, ku dziedzictwu, które jest nieskalane. Może tak być, że tu na ziemi mamy rzeczy, które w jakiś sposób nas ciągną w dół, chociaż nam się podobają. A tu mówimy o dziedzictwie, które jest nieskalane, a więc zawsze czyste. I dalej, że jest niezwiędłe, zawsze świeże. Najpiękniejsze kwiaty e, mogą zachorować czy zwiędnąć. E, tu widzimy coś, co jest zawsze świeże, zawsze nowe. I widzimy, że to jest zachowane w niebie dla nas. A więc mamy potwierdzenie, że rzeczywiście tak jest. E, że wielkie bogactwo, niezmierzone bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Ale też wiele tłumaczeń, czy większość tłumaczeń oddaje ten wiersz troszeczkę inaczej. Że jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa świętych. To jest jakby druga strona. O tym też Biblia mówi. Bo nawet w tym wierszu tutaj, 14 tego rozdziału jest powiedziane, który jest rękojmią dziedzictwa waszego, czyli znowu tego, że tam wejdziemy, aż nastąpi odkupienie własności Bożej. Zatrzymajmy się przy tym określeniu. Własności Bożej. A więc nie tylko Pan jest nasz, nie tylko niebo jest nasze, ale też my jesteśmy Jego i tak to jest napisane, własności Bożej my jesteśmy własnością Bożą dlatego, że zostaliśmy kupieni Pan kupił nas sobie na własność Oczyścił sobie na własność i to nam mówi list do Tytusa rozdział drugi 14 wiersz Tytus 2,14 który dał samego siebie za nas aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność inne tłumaczenia mówią szczególny lud a więc jesteśmy tym szczególnym ludem tym, którzy wierzą w Syna Bożego jesteśmy własnością Bożą Jana 17 rozdział czyli modlitwa Pana i tu jest powiedziane dziewiąty wiersz ja za nimi proszę i dalej za tymi których mi dałeś ponieważ oni są Twoi widzimy Bóg Ojciec dał nas swemu synowi, bo należymy do Boga Ojca. Tu mi się przypomina jeden z najbardziej wzruszających momentów mojego życia, kiedy czekaliśmy w dniu wesela Joela i Zosi, czekaliśmy na to, aż przyjdzie Pani Młoda. Więc wszyscy stali i czekali. Ten oblubieniec także stał na dole i czekał. I potem nareszcie, e, e, przy wtórze fletu e, schodził e, Marek razem z Zosią. To był bardzo wzruszający moment. I to mi właśnie e, przypomniało to, to miejsce właśnie z Ewangelii Jana, że ojciec dał nas swemu synowi. E, I właśnie ta oblubienica. Ta Pani Młoda, On ją przyprowadził, dlatego, że to Ojciec daje właśnie temu Panu Młodemu swoją ukochaną córkę. Bóg dał nas swemu synowi. A więc należymy do Boga Ojca i należymy do Jezusa Chrystusa. Czy to nie jest coś cudownego samo w sobie, że w ogóle należymy do kogoś tak wspaniałego wielkiego, cudownego teraz myślę, że możemy spojrzeć jeszcze dalej, mianowicie pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział mówi nam Wiersz 23, Wyście zaś Chrystusowi. To jest cały rozdział, który mówi, właściwie odwraca to myślenie Koryntian. O nim sądzili, że są Apollosowi, Kefasowi i tak dalej. Czyli jak gdyby się nazywali imionami tych nauczycieli, którzy nauczali, tak jakby byli ich własnością. A tutaj Apostoł całkowicie to odwraca, że to nie my jesteśmy Apolosowi, Kepasowi, tylko że to oni są tak naprawdę dla nas. Nie my dla nich, tylko oni dla nas. Dzisiaj w świecie tak to jest, że jest jakiś e, lider, jakiś, jakaś udarowana osoba, która zbiera wokół siebie, e, powiedzmy sobie, tych uczniów i oni idą za tym swoim nauczycielem ale to jest błąd. Ponieważ te osoby, jeśli już, to są darem od Boga, abyśmy wzrastali dla Pana. To oni są dla nas. I to właśnie mówi tutaj ten wiersz 22 tego rozdziału. Wszystko jest wasze. 21 wiersz. Wszystko jest wasze. Paweł, Apollos, Kefas. Świat, życie, nawet śmierć. I się żeśmy o śmierci słyszeli. Śmierć też jest dla nas. Wszyscy, to wszystko to są, e, można powiedzieć, e, ci, e, rzeczy, które służą, czy osoby i rzeczy, które służą nam jako wybranym Bożym. I to, co jest teraz, i to, co nadchodzi, Bóg wszystko przewidział dla nas. A więc to są dary dla nas. A my należymy nie do jakichś ludzi, którzy odrobinkę prawdy jakiejś poznali, tylko my należymy do Chrystusa. E, I więc znowu podkreślony jest ten fakt, przynależności do Chrystusa ostatecznie do Boga mamy też i jeszcze jedno potwierdzenie tego, jak to się stało. Gdzie apostolskie 20, 28, gdzie czytamy pod koniec tego wiersza, jest to mowa do starszych zboru, aby paśli, czy też strzegli zbór pański, nabyty własną jego krwią, A więc stało się to e, przez ofiarę Pana Jezusa na krzyżu. On kupił nas sobie. Nabyty. To też tak to jest w tym świecie, jeśli ktoś płaci za coś, więc nabywa sobie na własność. Kupuje grunt, on jest mój, jest zapłacony. Taki jest, można powiedzieć, z nami. Zostaliśmy drogo kupieni przez Pana Jezusa. Myślę, że możemy przejść do listu Kolosan. Do wiersza jedenastego. I tu znowu jest modlitwa apostoła. Bo on to mówi w dziewiątym wierszu. Nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście postępowali i tak dalej. Wydawali owoc, abyście byli utwierdzeni. I także abyśmy z radością dziękowali Ojcu. Okazuje się, że o takie rzeczy też trzeba się modlić, ponieważ to, to serca mogą być w jakiś sposób za ciasne, żeby z radością dziękować Bogu Ojcu, że jesteśmy uczestnikami nieba, że mamy to dziedzictwo, którym Was zdolnymi uczynił. To słowo zdolnymi pojawia się tylko dwa razy w Nowym Testamencie. Drugim miejscem jest drugi z 3 rozdział szósty wiersz, gdzie jest powiedziane drugi Koryntian 3.6, który też uzdolnił nas, czyli Bóg, abyśmy byli sługami nowego przymierza. A więc on dał nam tę zdolność, czy tę moc. Uczynił, zakwalifikował nas. To słowo uczynić zdolnym oznacza dać kwalifikacje, upoważnić, uzdolnić. A więc przeszliśmy tego rodzaju kwalifikacje, czy upoważnienie, uzdolnienie, żebyśmy, abyśmy uczestniczyli w dziedzictwie świętych światłości. Jako, że w tych ciałach nie moglibyśmy się tam znaleźć, otrzymamy nowe ciała. Jako, że z grzechami nie moglibyśmy tam wejść, Grzechy musiały być odkopione. Jako, że nie moglibyśmy wejść z naszymi brudnymi myślami, to wszystko będzie musiało być przemienione. I tak każda rzecz została w ten sposób przemyślana, abyśmy byli zdolni, kiedy tam wejdziemy, być w obecności Boga. Bo kto może być w obecności Boga i przeżyć? To wiemy ze Starego Testamentu, że byli mężowie, którzy bali się stanąć przed Bogiem, bo też Bóg jest ogniem trawiącym. Jeśli ktokolwiek jest w obecności Boga, to tylko dlatego, że Bóg łaskawie na to pozwala. A więc On nas uzdolnił i w sensie duchowym już dzisiaj tacy jesteśmy, chociaż stanie się dopiero w dzió zmartwychwstania, kiedy będziemy przemienieni, kiedy tam wejdziemy. Dziedzictwo świętych, światłości. Już to wspomniałem. Skąd wiemy, że tam będziemy? Bo mamy gwarancję. Jesteśmy zabezpieczeni. To mówi nam wspomniany wizerfeizm pierwszy rozdział, wiersz 13 i 14 pod koniec 13 wersetu zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego. Rękojmia, najprościej mówiąc zabezpieczenie, kiedyś to też oznaczało e, pierścionek zaręczynowy to słowo, czyli gwarancja przyszłego małżeństwa. Ja akurat z mojego nie nie dałem jej pieszczonka, ale mieliśmy zegarki zaręczynowe. I tak to jest, że Duch Święty, który jest w nas, jest gwarancją tego, że tam będziemy. To znaczy, że kiedy nastąpi dzień porwania bieżących do nieba, to Duch Święty, który jest w nas, zabierze nas do chwały. Jesteśmy tego absolutnie pewni. Może jeszcze te dwa wiersze. Który nas wyrwał. To znaczy, że tak naprawdę człowiek, który jest nienarodzony na nowo, który nie przyszedł do wiary jeszcze, to jest niewolnikiem szatana. Jest splątany mocami, mocą ciemności. Jest zniewolony. Czytamy, że szatan zmusza. A więc człowiek, czy chce, czy nie chce, jest poddany pod moc szatana. Widzimy, że tu jest potrzebna siła, żeby człowieka z tego wyciągnąć, który nas wyrwał z mocy ciemności i trzeba to powiedzieć, że Pan Jezus oddał się w moc ciemności aby wyrwać nas z jej szpon mamy ten moment opisany w Ewangelii kiedy przychodzą ci ludzie aby aresztować Pana Jezusa I Pan Jezus mówi, to jest wasza nie, że to jest pora wasza pora i moc ciemności. Czyli to miało nadejść i diabeł miał pewną swobodę w tym, żeby do tego doprowadzić. Myślę, że ten czas, w którym żyjemy, też możemy coś z tego zauważyć. Są pewne rzeczy, które muszą się stać i diabeł ma pewną swobodę działania, żeby doprowadzić Także do, do spełnienia proroctw, o których czytamy w objawieniu. A więc wyrwał nas z mocy ciemności. I przeniósł do królestwa syna swojego umiłowanego, czy też syna swojej miłości. Widzimy, że człowiek nie pozostaje sam sobie, sam ze sobą tylko jest przeniesiony do królestwa Syna. To oznacza uznawać autorytet Syna, być pod jego kontrolą, pod jego władzą, pod jego wpływem i za nim mieć jego ducha. To jest napisane jesteśmy myśli chrystusowej, mamy ducha chrystusowego. I wkrótce będziemy tam, gdzie on jest. Będziemy oglądać jego chwały. Mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. I teraz, czy jest coś praktycznego w tym wszystkim, co powiedziałem? Być może z listu do Kolosan jeszcze trzeci rozdział nam coś na ten temat powie. 23 i 4 wiersz, Kolosan 3, 23 i 4. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, Gdyż Chrystusowi Panu służycie. Widzimy, że to jest odniesione do bardzo prostej rzeczy, że ci, którzy pełnią swoje codzienne obowiązki, robią to nie tylko dlatego, że kamering czy monitoring chodzi w firmie, tylko dlatego, że Pan widzi. I także tu chodzi o świadomość zapłaty że to co niekoniecznie nawet ludzie muszą widzieć ale Pan to widzi Pan widzi co się dzieje w naszym sercu i to co ze względu na Niego czy dla Niego robimy On to wszystko nagrodzi samo za siebie to jest pocieszające że Bóg śledzi nasze życie i właściwie to jest też zachęta żeby nie robić niczego czego byśmy nie robili razem z Chrystusem, albo dla Niego, gdyż Chrystusowi, Panu, służycie. A więc podsumowując, jesteśmy, albo inaczej, Pan jest naszym działem, niebo jest naszym dziedzictwem, my jesteśmy dziedzictwem Pana. Bo jeśli mówimy, że. Hmm, Niebo jest naszym dziedzictwem. To jest nasza radość. A jeśli my jesteśmy Jego dziedzictwem, to jest Jego radość z nas. Więc tak naprawdę to są dwie strony. Boża strona i nasza strona. To nie jest sprzeczne ze sobą. I po trzecie, ze względu na to dziedzictwo, które mamy, winniśmy no, no, z całego serca, czyli to jest napisane, z całej duszy Żyć dla Pana. I Panu dał łaski Bóg daje o wiele więcej niż my w ogóle myślimy i Bóg nam daje rzeczy, które, na które w ogóle nam yy, nie zasłużyliśmy, to są po prostu dary i jakże wiele razy mamy te dary zasłonięte rzeczami, które są na tej ziemi i yy, kiedyś ktoś taki tytuł do tego listu, do Kolosan yy, podał że moneta jest małą rzeczą ale kiedy zasłonimy nimi oko to nie zauważymy wielkiego słońca i właśnie tak jest że w naszym życiu jest wiele rzeczy które nam zasłania Chrystusa może to być nasze własne serce może to być yy, to, co, w czym żyjemy. Wiele rzeczy może nam to robić. I dałby Bóg, abyśmy właśnie poznejmowali te rzeczy z naszych oczu, abyśmy mogli zobaczyć Chrystusa i to, co przed nami jest. Bo Pan Jezus modlił się o to, Ojcze chcę, aby tych, których mi dałeś, byli ze mną i oglądali moją chwałę dlaczego Pan Jezus modlił się tymi słowy dlaczego yy, my ze swojej natury nie pragniemy po prostu być w niebie dlatego, że jesteśmy tak bardzo mocno przywiązani do ziemi i to jest smutne te słowa, które dzisiaj Paweł przeczytał te wcześniejsze Pan Jezus mówi do uczniów macie coś do jedzenia? Oni bardzo dobrze odpowiedzieli, nie mamy. Tak. My ze swojej własnej natury nie mamy nic, co moglibyśmy Bogu przynieść. A On miał już przygotowany rybę i kawałek chleba. Ten człowiek z nieba, ten, który, yy, który już był w tym uwielbionym ciele, który na swoich rękach miał znaki gwoździ i nogach. On właśnie przynosi błogosławieństwo. Czy dla nas jest to, ma to wartość? Czy jest to dla nas cenne? Ale jak to zrobić, żeby właśnie nie zasłaniać sobie Chrystusa i tych rzeczy, które są przed nami? Kiedy ktoś nosi okulary, też noszę nie zawsze, bo one mi nie są tak ciągle potrzebne. I może wiedzieć, nie obiegam ich tak bardzo szczegółowo, żeby czytać w nich. Bo do czytania są bardzo potrzebne, czyste, bo inaczej po prostu nie da rady czytać. I tak nieraz włożę to w, tą kieszeń, to w tamtą i się pobrudzą. I z tymi okularami naszymi, to jest tak jak z naszym życiem, po prostu jest, yy, są brudne. Nieraz jak zdejmę, to się lepiej patrzy niż przez te brudne okulary. Trzeba po prostu je wyczyścić. Trzeba wziąć pod kran, umyć, wyczyścić i będą czyste. I tak samo z naszym życiem, kochani żebyśmy mogli dobrze widzieć i dobrze to wszystko oglądać i żebyśmy mogli nasze oczy powiem tak zakotwiczyć w niebie to Chrystus musi nas oczyszczać i to codziennie musimy to robić bo inaczej możemy czytać sobie list do Efezjan od pierwszego do ostatniego rozdziału o wspaniałych rzeczach ale one będą ciągle zamglone ale te rzeczy ciągle będą przez nas niedosiągalne wiele ludzi pyta, mówi jakże to zrobić jakby to mieć ale ja tego nie mam ty się tak cieszysz z tego a ja tego nie umiem, dlaczego? myślę, że dwóch łotrów, które wisiało na krzyżu na krzyżach obok Pana Jezusa mieli ten sam dostęp mieli tą samą odległość Jeden skorzystał z tego, drugi nie. Kochani, Pan Jezus nie jest od nas, od nas y, absolutnie za daleko i nie jest tak, że do mnie jest bliżej lub dalej, a do Ciebie jest całkowicie daleko. Nie. On jest po prostu w tym samym miejscu. I możemy korzystać z tych dziedzictw, które Pan Jezus nam daje, każdy z nas jednakowo. Tylko zasłaniamy sobie yy, nasze duchowe oczy i nie korzystamy z tego. Karmimy więcej tego, może wiedzieć, który chodzi po tej ziemi niż tego, który lata pod niebem. w Efezjan 1,7 jest powiedziane w nim mamy odkupienie przez krew Jego odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego i tutaj jest ukierunkowanie na osobę Pana Jezusa Chrystusa że w nim jest odkupienie przez krew Jego to jest bardzo ważne żebyśmy pamiętali o tym że to osoba Pana Jezusa jest tym, który dostarcza nam odkupienie na podstawie tego, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. W tych trzech godzinach ciemności wisiał oddzielony od Boga, bo wtedy zawołał Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił. I to jest moment, kiedy On za nas Wziął na siebie cały sąd, zapłacił całość, odkupił nas. I to jest przez krew Jego, bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. I tu mamy w tym wersecie odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. Czyli grzechy stały się między mną jako grzesznikiem, a między Bogiem nieaktualne, bo całość została przez Pana Jezusa dzieło odpuszczona. I to jest dostępne, tak jak słyszeliśmy, dla każdego. Taka sama odległość jest między każdym grzesznikiem a Zbawicielem. Nie jest tak, że on jest od jednego dalej, od drugiego bliżej, że ma grzeszników, dla których jest bardziej dostępny, dla innych mniej. On za każdego skosztował śmierci. Jest powiedziane, że Chrystus skosztował śmierci za każdego. Bez różnicy, bez wyjątku. Jest to wolne. Więc odpowiedzialność grzesznika jest taka, żeby ten wspaniały dar przyjął. Żeby z tego daru skorzystał. Gdy nie skorzysta za swojego życia tutaj na ziemi, to byłoby mu lepiej, gdyby się nigdy nie urodził bo wtedy już jest postanowione raz ludziom umrzeć, a potem sąd i są tylko płomienie czekające na tych, którzy odrzucili doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Ale dziedzictwo to jest odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski. Łaska. Co to jest łaska? Łaska nie opiera się na uczynkach. Łaska jest całkowicie wolna. Łaska jest dobrowolnym darem Bożym dla kogoś, kto na to w ogóle nie zasłużył. Łaska. I tu ta łaska jest do tego bogata. Czyli to nie jest jakaś skąpa łaska dla niektórych. To jest bogata łaska kogo? Tego, który tą łaskę darował. Pana Jezusa Chrystusa. Doskonałe dzieło Boże jest dostępne dla każdego. I to potwierdza werset ósmy, której nam hojnie udzielił. Słowo hojnie jest słowem, którego rzadko używamy, bo my niestety nie jesteśmy hojni. Rzadko kiedy o kimś możemy powiedzieć, że jest hojny, to słowo wyszło z użycia, ponieważ my w codziennych y, takich naszych stosunkach międzyludzkich hojni nie jesteśmy. Ale Bóg jest hojny, dobroć Boża ku pamiętaniu prowadzi, i on hojnie udziela postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Dlaczego takie dziwne połączenie? Dlatego, że jest powiedziane, że Ewangelia jest mądrością Bożą i mocą Bożą, choć dla świata jest głupstwem. Więc jest to przez ludzi tego świata uważane za nierozsądne uwierzyć Ewangelii Bożej. Dlaczego? Dlatego, że oni mówią no jak to, chcesz Dostać się do nieba bez własnej pracy? Chcesz przypodobać się Bogu, mając jedynie swoje grzechy i, i uważasz, że tego nie powinieneś dobrymi uczynkami jakoś uzupełnić? No więc oni taką mądrość mają tego świata, zahandlować z Bogiem. Ale Bóg daje hojnie, bogactwo łaski Jego, hojnie, bez wypominania. Skosztował śmierci Pan Jezus za każdego, więc to jest mądrość uwierzyć Bogu, temu, który ma nieskończone zasoby. I ten werset 18, Efezjan, pierwszy rozdział 18, który tutaj, jak widzimy, w różnych miejscach jest oddany różnie, jest właśnie takim bogatym wersetem. Dlatego, że tutaj jest użyte takie podobna konstrukcja, może dwa przykłady dam z pisma, gdzie taka formuła jest. Pierwsze to jest Marka, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I tutaj słowo Jezusie Chrystusie, Ewangelii o Jezusie Chrystusie. I to jest taka forma, w gramatyce ona się nazywa dopełniacz, nie jest ważne może jak to wygląda. Natomiast jest kilka rodzajów tej części zdania. I tutaj jest możliwe użyję brzydkich takich wyrazów, trochę łacińskich, genetivus possessoris, może przetłumaczę, jakby to wtedy było, Ewangelia Jezusa Chrystusa, czyli po prostu Ewangelia należąca do Jezusa Chrystusa. Tak możemy to oddać. Drugie to jest obiektivus i to jest wtedy Ewangelia dotycząca Jezusa Chrystusa, czyli że Jezus Chrystus jest obiektem tej Ewangelii. Trzecia, równoległa możliwość, bo ta konstrukcja również tak to może oznaczać, to jest y, subjektivus, czyli Ewangelia, którą głosił Jezus Chrystus, czyli Ewangelia, y, która była przedmiotem tego, co mówi Pan Jezus. I także y, oryginis to jest wtedy Ewangelia, która pochodzi od Jezusa Chrystusa, czyli źródłem tej Ewangelii jest Jezus Chrystus, pochodzi od Jezusa Chrystusa. I Apositionis to Ewangelia, czyli dobra nowina, jaką jest sam Jezus Chrystus. Czyli to Pan Jezus Chrystus jest tą Ewangelią i wtedy byłoby to tożsame z tym, co mamy w pierwszym rozdziale Jana. Na początku było słowo i tak jak mówi Jan, to co było od początku, to co dotykaliśmy y, słowo żywota w pierwszym liście Jana. Czyli wtedy jest Każda z tych wersji jest prawdą. Każda z tych wersji jest prawdziwa. Jeśli chodzi o 1.18, tutaj też jest dokładnie analogiczna konstrukcja i równoległe tłumaczenia tego są takie, że dziedzictwem Pana jest udział świętych. Czyli to, że my mamy to bogactwo, ten udział świętych jest dziedzictwem Pana. On się tym cieszy. Nawiązanie do ósmego rozdziału przypowieści Salomona, gdy mądrość Boża. Pan Jezus Chrystus radował się synami ludzkimi w przedwiecznej wieczności. Także drugie równoległe, tak samo uprawnione tłumaczenie. Dziedzictwo Pana dotyczące świętych. Czyli to my mamy prawo mieć dziedzictwo Pana. Ono nas dotyczy. Nie jesteśmy z niego wykluczeni. Każdy kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa ma pełen dostęp do tego całego dziedzictwa. I kolejna możliwość, też równoległa, też prawdziwa, dziedzictwo, jakie realizują święci. Czyli my jesteśmy pracownikami Królestwa Bożego i to dziedzictwo Pana my realizujemy w codziennym życiu, w praktycznym życiu przedstawiamy piękność Pana Jezusa, jeżeli pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu. I równoległa znowu możliwość, dziedzictwo Pana pochodzące od Pana dla świętych. Czyli pochodzące to jest dziedzictwo od Pana, On jest darczyńcą dla nas. I ostatnia równoległa, też prawdziwa rzecz, dziedzictwo świętych, jakim jest sam Pan. Te wszystkie aspekty dzisiaj z różnych miejsc Słowa Bożego mieliśmy okazję śledzić. Więc nawet jeśli jakiegoś wersetu nie zrozumiemy od razu we wszystkich jego aspektach, to analizując inne wersety dojdziemy do dokładnie takich samych wniosków. I to jest właśnie to piękno Słowa Bożego, że jeśli nawet w jakimś wersecie coś przeoczymy, to jeśli z wiernością czytamy całe Pismo Święte i wszędzie y, przykładamy serce do tego, co czytamy, to odnajdziemy wszystkie skarby, bo już Pan Jezus Chrystus się o to zatroszczył, żeby każda prawda Słowa Bożego była dla każdego świętego w pełni dostępna, bo On nas miłuje. Nie wie, ja mam. 159. 159. Mą. Dla serca tyś radością cną. Rozłąka śmierci już Smucić nie będzie mnie przez zbawionych dusz Tam cieszą się Dział, a więc za Panem ślad podąża w własności piękna jesteś mą, Dla serca Ty, radością, cną, Rozłąka śmierci już, Smucić nie będzie mnie. Cieszą się